Drodzy Chrystusie, uczestnicy tych rekolekcji. Doszliśmy wczoraj w naszych refleksjach do trzeciego kroku z tego programu 12 kroków. Do kroku, który mówi, że my bezsilni wobec naszych różnych problemów szukający pomocy najpierw u ludzi, czasami najpierw u niewłaściwych, prawda właściwych. Ostatecznie dochodzimy do spotkania z Bogiem. Nas najbardziej rozumie, najmądrzej, najbardziej nieodwładniej kocha, żeby odtąd całkowicie przemieniać nie tylko nasze postawy, ale nasze nas samych, żebyśmy wreszcie żyli. I rozstrzygający właśnie ten trzeci krok, spotkanie z przyjacielem, który daje mi mądrość i daje mi siły, by stawać się nowym człowiekiem i żyć w taki sposób, że chce się już teraz żyć. Mnie, na przykład zim. Moje bliższe mm. mają szansy i nie. as Pierwszym warunkiem właśnie, czy drugim już po tej podkręciwie do miłości, drugim warunkiem jest rzeczywiście pojednanie z Bogiem. Takie bardzo głębokie, bardzo osobiste. Ktoś powie, no a tutaj to akurat jest proste, Znamy wszyscy, pięć warunków sakramentu, pokuty. Wystarczy je spełnić i już jestem pojednany z Bogiem. sobie robię, solidny sumienia. 12 kroków jest właściwie nim warunkiem sumienia. Żałuję za grzechy, spowiadam się. Staram się zadośćuczynić, no to 12 kroków mi pomaga. Najpierw mocno postanowienia poprawy, no właściwie, i 12 kroków też jest ty, ty, po, bardzo podobne do tych 5 warunków sakramentu pokuty. No co to robię i jestem pojednany z Bogiem. To za mało. To za mało. Otóż pojednać się z Bogiem to po pierwsze powiedzieć sobie do Boga i do samego siebie z całego serca: Ty Boże, jesteś niewinny. Ty Boże, jesteś niewinny no ale to jest jasne, że bądź jest niewinny, żeby tego brakowało, żeby tak nieznośne, że ktoś z bliskich, kogo bardzo kocha, czy najbardziej, jak mam żona, jeżeli zaczyna mi dręczyć, jest to tak nieznośne, że łatwiej zaatakować niewinnego Boga i sobie wmawiać, bo nie mogę, ale sobie wmawiać, że to Ty, Boże, mi zesłałeś ten dramat, niż powiedzieć winowajcy, jesteś draniem, jesteś winowajcą. Jakaś kobieta napisała mi e-maila niedawno z taką treścią, księdza ogromny żal do Boga, bo mąż mnie zdradza, ale nikt mi ksiądz czasem nie wmawia, że to nie wina Boga. Gdyby Bóg nie chciał, to by mnie mąż nie zdradza. Więc, ponieważ sama sobie przecież męża wybrała, może ją rodzice przestrzegali, nie wiem, czy jest tym człowiekiem, może za środowisko, może jej coś tam mówiło w środku, nie, to nie jest ktoś dojrzały, albo później, może był ktoś dojrzały kochający, ale potem zaczął wchodzić w kryzys ona tego nie zauważała, nie, nie reagowała odpowiednio. W każdym razie, w tym momencie życia, to jest człowiek, którego sobie wybrała, z którym się związała, któremu złożyła największą przysięgę miłości, wierności i bycia blisko. Teraz ten człowiek ją śmiertelnie nie przez kogoś, kto najbardziej z ludzi powinien kochać. Więc wtedy powtarzam, jest to taki czas, taki szok, bo Bóg to świetnie rozumie. A to, to niewiele zmienia, bo ja się od Boga oddam, albo zaczynam mieć do Niego żal. Po drugie, zaczynamy atakować Boga, nie tylko wtedy, kiedy ktoś z bliskich, małżonek, rodzic, dziecko dorastające czy dorosłe rodzeństwo, kiedy ktoś z bliskich nas strasznie rani ale zaczynamy atakować Boga, niesłusznie, ale co z tego, kiedy my sami siebie ranimy, kiedy sami siebie zadręczamy naszymi słabościami, uzależnieniami czy naszymi błędami, które popełniamy próbując ratować naszych bliskich i walimy głową w mur, myśląc, że powinniśmy naszą, tak na, na intuicję, tak jak nam się uda, wydaje, że uratujemy, no to powinno zadziałać, a nie działa, ale zwłaszcza w tym pierwszym przypadku, sami siebie dręczymy, to jest pokus zapowiedzenia, co jest łatwiej powiedzieć, Panie Boże, ale się dręczę, aspekcie winowajcą. No i wtedy się oddalamy od Boga i w, wtedy nie przyjmujemy Jego pomocy, choćbyśmy najszczerzej chcieli. E, niby robimy trzecikrotnie, niby powierzamy naszą wolę i nasze życie Bogu, ale gdzieś tam w głębi serca, może to nie powiedziano na głos, jak ja teraz mówię, ale gdzieś tam w głębi serca jest bunt wobec Boga, nieracjonalny, nieuzasadniony, ale jest i, i, i, i to nas blokuje przed Bogiem. I jesteśmy pobożni, Odmawiamy wszystkie nowenny pompyjańskie, ale nie mamy osobistej więzi z Bogiem. Co więcej, To znaczy, polega pojednanie z Bogiem, to w tym najgłębszym znaczeniu. Właśnie na, na odkryciu może po raz pierwszy w życiu i powiedzeniu sobie i Bogu, ale najpierw sobie, bo, bo Bóg to że jest niewinny, ale powiedzenie sobie, Boże, wreszcie do mnie doszło, że Ty jesteś niewinny. Że Ty mi nie zesłałeś niczego, co mnie w życiu boli. niczego. I jeżeli mnie ktoś z bliskich rani, może nawet męczeńsko odręczy, to dlatego, że Ciebie nie słucham. bardzo pobożni katolicy, to wystarczy, że powiem, że Bóg jest niewinny. I Już mnie najbardziej pobożni katolicy zaatakują. Wystarczy, że powiem tak oczywisty fakt, że Bóg nam nie zsyła żadnych krzyży. Co, co ksiądz wygaduje? Przecież to, to Bóg nam syła krzyże, Bóg nas wystawia na próby, Bóg nam syła cierpienia, żeby nas nawet krzyża cierpienia. To myśmy ukrzyżowali Boga, a nie Bóg nas. Nie odwracajmy kota To my zsyłamy krzyży Bogu i krzyżujemy Boga także naszymi błędami i grzechami. I nasi bliscy krzyżują Boga, ani nie o nas. To powiedział, no Marko, ale ja sam jest jak to chce być moim uczniem, się zawsze w samego siebie. Czyli czy nie skupia na sobie. No, szczyt zdrowia duchowego, psychicznego nie skupia się na sobie się na Boku, na ludziach, których kowasz, na zadania, które masz. No, to Tu się każdy zgodzi. Nie. Ale drugi wolny pusia za Jezusem, obok tego nie skupianie się na sobie, to jest, niech weźmie swój krzyż. No tak, ale Jezus mówi, niech człowiek, chcesz być moim uczniem weź swój krzyż. Ale Jezus nie mówi, weź mój krzyż. To zupełnie co innego. Jezus nam nie zsyła krzyży, nie, nie, nie mówi, żebyśmy wzięli Jego krzyż. Tylko, żebyśmy wzięli nasze krzyże które nie są od Niego. Od Niego jest miłość, prawda, mądrość, siła, radość, a krzyże są od nas. To myśmy wymyślili krzyże dla bandytów. Potraktowaliśmy Boga, który dla nas przeszedł jak bandyty i skazaliśmy na ten, że krzyż wymyślony dla bandytów i Jezus się pozwolił krzyżować, żeby być ostatnim ukrzyżowanym. To jest pragnienie Jezusa. Być ostatnim ukrzyżowanym na tej ziemi i w sensie dosłownym, i w sensie tym, który jest dla nas yy, zrozumiały. Mianowicie chciał być ostatnim cierpiącym, ostatnim krzywdzonym. Chciał, żebyśmy zachwyceni Jego miłością aż do krzyża, już tylko spełniali Jego testament, yy, czyli yy, żebyśmy się wzajemnie kochali. I to nie tak, jak kochamy samych siebie, czy próbujemy, jaka to była norma w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie jest większa norma żebyśmy kochali i bliskich, i samych siebie, tak jak On nas kocha, Czyli nawet dużo więcej niż samych siebie chcielibyśmy pokochać tak jak On nas kocha. Jeżeli będziemy Go słuchać za Jego miłością, znikną krzyże. Jeżeli będziemy w rodzinach, w których każdy kocha każdego, mąż, żona, męża, rodzice, każde z dzieci, każde z dzieci, mamę, tatę, każde z rodzeństwa samego siebie czy samo siebie, wszystkie krzyże znikną. Więc wystarczy słuchać we wszystkim Boga. A, a my, kiedy nie słuchamy Boga, no to nie zwina Boga, że go nie słuchamy. Kiedy nie słuchamy Boga, czy na siebie nie słuchają Boga, czy zadajemy sobie straszne cierpienia, krzyże, dramaty, a potem to na Boga. No, Albo Bóg to rozumie, że się nie, nie wycofa miłości, natomiast my siebie straszliwie wtedy bo mamy chorą diagnozę. Bo mamy chorą diagnozę. To tak jakby ktoś, taki przykład teraz w tym momencie sobie pomyślałem, jakby ktoś palił papierosy strasznie i lekarz szlachywności, ani żebyśmy jeszcze bardziej cierpieli. To jest bezwzględnie podstawowy warunek pojednania z Bogiem i życia w przyjaźni z Bogiem, korzystania z Jego pomocy i realizacji trzeciego kroku. Bezwzględny warunek. Uznanie w środku serca, wbrew tym wszystkim mitom, które słyszymy także od wielu księży, od wielu biskupów, jakoby Bóg nam syła krzyżem ja słyszę takie zdanie, zwłaszcza od duchownych, na no, tym się i ściskają. Wie, człowieku, markuje, zjada, księża, rzeczna, i człowieku, człowieku, narekuję, jak się ja życzę na różne spotkania mówi: nie pijcie sobie księża z Boga. Nie wmawiajcie sobie, a zwłaszcza świeckim sobie, w wmawiać. Tak mówię dosłownie z Iranią. ale przynajmniej świeckim, a zwłaszcza kobietom, nie wmawiajcie, że Bóg nam sywa krzyże I jeżeli mam kogoś obok siebie, kto jest raniem, to mam to, to widać, że nie krzyżdy, taki zesłał Bóg i mam to cierpliwie znosić. Heroicznie, męczeńsko. <coughs> nie, mam się stanowczo bronić. Mam się stanowczo bronić. A jeżeli ja sam siebie dręczę, to mam się bronić przed samym sobą. Z pomocą Boga i Bożych ludzi. Nie, a nie trwać w udręce i jeszcze zganiać na Bogę, że to mi zesła, że jest Jego wola, że ona chce. Nie no, bo Bóg, Bóg zrobił wszystko czy można zrobić więcej, czy oddać życie i wrócić, i być przy nas i tłumaczyć, jak dzieciom od, od świtu do nocy ciągle to samo. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że kochający rodzic, który kocha niesłychanie od świtu do nocy wychowuje, powiedzmy, syna szlachetnie i ten syn zaczyna robić straszne rzeczy. No, i, i, i byśmy powiedzieli, to, to rodzic jest winie, ten, ten kochający, na wychowujący, to jakbyśmy że nie jest syn naturalny. z przypowieści Jezusa jest winowańcą, tylko jego ojciec. Ojciec, który kocha, któremu syn nie miał niczego do zarzucenia, odchodząc, a ja mimo to odszedł. On wiedział, że, że jest kochany, a mimo to odszedł. Ojciec jest niewinny. I, i syn, właśnie kiedy zaczął robić trzeci krok, mówiąc tym językiem, Dzieciństwa, słyszymy, przepraszam, głupich księży, mówię do księży, mówię do mocniej, ale już nie powiem jak. Yy, słuchamy, słyszymy, może nie słuchamy tego, że nie, nie słuchamy takich, ale słyszymy głupich księży, którzy mówią, że Bóg nam syła krzyży. Nigdy. Ty Bóg nam syła swojego syna. A syn nie jest krzyżem, tylko jest miłością, prawdą i radością. I uczy nas prawdą w do nocy, uczy nas miłością w do nocy, a radość wtedy przyjdzie sam. Bóg nam syła wyłącznie miłość, prawdę i radość. Krzyże syłamy sobie sami, czy sobie nawzajem. I nie atakujmy wtedy Boga, bo, bo powiększymy jedynie nasze ciężary. Bo będziemy się oddalać od tego, który zdejmuje krzyże. Wmawiając sobie, że to On nakłada krzyże. To jest, nic, to jest piekło na ziemi. Wmawianie sobie, że to Bóg nam syła krzyże. I potem żal do Niego. Kompletnie nie, nie, nie słuszy, no, ale oddalający nas bardzo skutecznie od Boga. I, czyli to po pierwsze jest bezwzględnie naj, najważniejsze. Nie ma trzeciego kroku i nie ma kolejnych. Nie, nie mogą być owocne. Choćbyśmy krzyżem leżeli 5 godzin dziennie i wszystkie litanie i, i, i nowe świata. I jeśli nie będzie tego aspektu pojednania z Bogiem. Jeśli do mnie wreszcie nie dotrze, że Bóg jest niewinny. Także w moim życiu nie tak. taką niczego nie zesłał, niczego co boli, ani kryzysów, ani chorób, ani, ani, ani jakiegoś spalenia domu od piorunat, ani bezrobocia, ani czegokolwiek, ani samotności. On z tego wszystkiego wyzwala a ratuje, a nie do Po drugie pojednać się z Bogiem, to już wkrótce. To pierwsze z najważniejsze wpływa dla jest konsekwencja. Pojednać się z Bogiem this <laughs> Czy ja sam dręczyłem siebie, no to jak mogłem widzieć Twoją miłość, widziałem tylko te udręki i na Ciebie zganiałem. tylko moje ślady, albo ja Cię wziąłem na ramiona i tego, że pozwoliłeś się i dzięki temu przetrwałeś, dzięki temu jeszcze żyjesz i masz szansę żyć coraz piękniej. Więc to wreszcie, Boże, do, do mnie dochodzi. Zawsze byłem przez Ciebie kochany. Może nie byłem kochany przez bliskich, może nie byłem kochany przez samego siebie, ale przez Ciebie zawsze. I za to dziękuję. I już tego, już Nic. mi nikt nie wypije z serca, ani z głowy tej świadomości, że zawsze byłem, jestem i będę przez Ciebie kochany. Już nie mam do Ciebie żalu, mam do winowajców faktycznych do moich bliskich, do innych ludzi, do samego siebie, ale nie do Ciebie. I, i, i wiem, że bliscy mogą mnie bardziej pokochać i ja sam siebie, ale nie Ty, bo Ty kochasz najbardziej, jak jest tylko to możliwe, ponad wszelkie moje oczekiwania. I trzeci, ostatni aspekt z tych najważniejszych pojednanie z Bogiem powiedzenie tylko, że masz rację, wreszcie do mnie dochodzi, że masz we wszystkim rację. Nie tylko mi nie zesłałeś nigdy żadnych krzyży, prób, cierpień, trosk. Nie tylko mi nie zesłałeś ani mojego kryzysu, ani kryzysu moich bliskich, zrobiłeś wszystko, byśmy nie byli w kryzysie, więc nie, nie tylko jesteś niewinny, nie tylko zawsze mnie kochałeś, także wtedy, kiedy mi się wydawało, że akurat mnie to nie kochasz, ale też już wiem, że zawsze masz rację zawsze, że wszystkie Twoje przykazania są słuszne i już wiem, że chcę tylko Ciebie słuchać. To będzie w 11 kroku. To od naszej rano do tego. W każdym razie chcę Cię we wszystkim słuchać. We wszystkim. To najważniejsze słowo, we wszystkim. Nie słuchać tylko we wszystkim, bo jak nie we wszystkim, to, to żadne słuchanie. Otóż już, już jestem na tyle mądry, Mając tyle lat, tyle mam, tyle doświadczeń, tyle mam, jestem już na tyle mądry, że już wiem, że wystarczy Cię, Boże, raz nie posłuchać i w jednej tego sprawie i już sobie mogę rozwalić życie. Żeby sobie rozwalić życie, żeby mi się życie odechciało, nie muszę łamać wszystkich przykazań i tak czy setki razy. Wystarczy złamać jedno i raz i mi się życie może rozwalić diabelsko, piekielnie. To nie musi być szóste przykazanie, tylko na przykład pierwszy, że w miejsce ciebie Boże postawię męża, czy żonę, czy postawię syna, córkę, czy mamę, tatę, czy samego siebie, e, czy postawię alkohol, narkotyk, czy karierę, czy, czy internet, e, czy, czy, czy jeszcze coś innego i koniec ze mną. Wystarczy, że tylko raz to zrobię. Nie, że lata latami to robię. Wystarczy, że raz w jakiejś tam sytuacji życiowej, coś, kogoś, czy coś postawię w Twoje miejsce. Mogę się tak zranić, daj zranić przez tego kogoś, czy to coś postawione w miejsce Twoje, Boże, że mi się życie tak chce definitywnie. A więc wszystkie Twoje przekazania są słuszne. Wszystkie. Jeżeli chcę być szczęśliwy, chcę wreszcie najciemniejszych mojego życia, byłem przez Ciebie niesłychanie kochany. Szkoda, że tego nie doświadczałem świadomie, nie przyjmowałem, ale ale wiem, zawsze mi kochałeś i moja wdzięczność jest z tym większa i zawsze masz rację. We wszystkim chcę Cię słuchać, zawsze i we wszystkim, bo inaczej nie będzie mi się chciało żyć. Z całkowitą do Boga, naszą główną modlitwą i prosić, się za papieża Franciszka, za biskupów, kapłanów, osoby konsekwowane, żeby sobie światu przypominali, iż Bóg jest niewinny, I nigdy nam nie zsyła tego, co boli, tylko swojego Syna, który jest miłością, prawdą i radością. Ciebie prosimy, byś się za tych, którzy dręczą samych siebie i swoich bliskich, albo w swojej słabości, naiwności dają się zadręczać, z Was zamiast mączekować. Uczyli się od Chrystusa nie tylko dobroci, ale mądrości i stanowczości. Ciebie prosimy. Uczymy się za tych, którzy się oddalają od Boga, po sobie wmawiają, że Bóg jest winny w ich życiu jakiemuś i nieszczęściu, aby odkryli Boga prawdziwego, który przychodzi do nas, by zdejmować krzyże, a nie nakładać. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, kapłanów i innych wychowawców, aby pomagali dzieciom i młodzieży w odkryciu, że Bóg ma zawsze rację i że szczęśliwi są tylko ci, którzy Go we wszystkim słuchają. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, zwłaszcza za tych, którzy byli dręczycielami, bo w takim strasznym kryzysie, czy za tych, którzy dawali się dręczyć, żeby z naszą, pomocą naszej modlitwy i naszej miłości na co dzień byli bliżej nieba, albo już niebie. Ciebie prosimy. Zresztą, w ciszy, tak jak wczoraj, powiedzmy, bo było jeszcze innych intencjach, które nam w tym momencie bardzo leżą na sercu.